Wtedy pojawił się lis. — Dzień dobry! — powiedział lis. — Dzień dobry! — odpowiedział grzecznie mały książę i obejrzał się, ale nic nie dostrzegł. — Jestem tutaj! — posłyszał głos. — Pod jabłonią. — Ktoś ty? — spytał mały książę. — Jesteś bardzo ładny. — Jestem lisem! — odpowiedział lis. — Chodź pobawić się ze mną! — zaproponował mały książę. — Jestem taki smutny! Nie mogę bawić się z tobą, odparł Lis. Nie jestem oswojony. Ach, przepraszam. Powiedział mały książę, lecz po namyśle dorzucił. Co znaczy oswojony? Nie jesteś tutejszy? Powiedział Lis. Czego szukasz? Szukam ludzi, odpowiedział mały książę. Co znaczy oswojony? Ludzie mają strzelby i polują, powiedział Lis. To bardzo kłopotliwe. — Hodują także kury i to jest interesujące. — Poszukujesz kur? — Nie — odrzekł mały książę. — Szukam przyjaciół. — Co znaczy oswoić? — Jest to pojęcie zupełnie zapomniane — powiedział lis. — Oswoić? Znaczy stworzyć więzy. — Stworzyć więzy? — Oczywiście — powiedział lis. — Teraz jesteś dla mnie tylko małym chłopcem — Podobnym do stu tysięcy małych chłopców. Nie potrzebuję ciebie. I ty także mnie nie potrzebujesz. Jestem dla ciebie tylko lisem. Podobnym do stu tysięcy innych lisów. Lecz jeżeli mnie oswoisz, będziemy się nawzajem potrzebować. Będziesz dla mnie jedyny na świecie. I ja będę dla ciebie jedyny na świecie. — Zaczynam rozumieć — powiedział mały książę. — Jest jedna róża. — Zdaje mi się, że ona mnie oswoiła. — To możliwe, — odrzekł lis. — Na ziemi zdarzają się różne rzeczy. — Och, to nie zdarzyło się na ziemi, — powiedział mały książę. Lis zaciekawił się. — Na innej planecie? — Tak. — A czy na tej planecie są myśliwi? — Nie. — To wspaniałe. A kury? — Nie. — Nie ma rzeczy doskonałych. — Westchnął lis i zaraz powrócił do swojej myśli. — Życie jest jednostajne. Ja poluję na kury, ludzie polują na mnie. Wszystkie kury są do siebie podobne i wszyscy ludzie są do siebie podobni. To mnie trochę nudzi. Lecz, jeśli byś mnie oswoił, moje życie nabrałoby blasku. Z daleka będę rozpoznawał twoje kroki, tak różne od innych. Na dźwięk cudzych kroków chowam się pod ziemię. — Twoje kroki wywabią mnie z jamy, jak dźwięki muzyki. — Spójrz, widzisz tam łany zboża? — Nie jem chleba. Dla mnie zboże jest nieużyteczne. Łany zboża nic mi nie mówią. — To smutne. — Lecz ty masz włosy złociste. — Jeśli mnie oswoisz, to będzie cudowne. — Zboże, które jest złociste, będzie mi przypominało ciebie. — I będę kochać szum wiatru w zbożu. Lis zamilkł i długo przypatrywał się małemu księciu. — Proszę cię, oswój mnie! — powiedział. — Bardzo chętnie! — odpowiedział mały książę. — Lecz nie mam dużo czasu. Muszę znaleźć przyjaciół i nauczyć się wielu rzeczy. — Poznaje się tylko to, co się oswoi! — powiedział lis. — Ludzie mają zbyt mało czasu, aby cokolwiek poznać. Kupują w sklepach rzeczy gotowe. A ponieważ nie ma magazynów z przyjaciółmi, więc ludzie nie mają przyjaciół. Jeśli chcesz mieć przyjaciela, oswój mnie. — A jak się to robi? — spytał mały książę. — Trzeba być bardzo cierpliwym. — Na początku siądziesz w pewnej odległości ode mnie. Od tak, na trawie. Będę spoglądać na ciebie kątem oka, a ty nic nie powiesz. Mowa jest źródłem nieporozumień. — Lecz każdego dnia będziesz mógł siadać trochę bliżej. Następnego dnia mały książę przyszedł na oznaczone miejsce. — Lepiej jest przychodzić o tej samej godzinie. Gdy będziesz miał przyjść na przykład o czwartej po południu, już od trzeciej zacznę odczuwać radość. Im bardziej czas będzie posuwać się naprzód, tym będę szczęśliwszy. O czwartej będę podniecony i zaniepokojony. Poznam cenę szczęścia. — A jeśli przyjdziesz nieoczekiwanie, nie będę mógł się przygotować. Potrzebny jest obrządek. — Co znaczy obrządek? — spytał mały książę. — To także coś całkiem zapomnianego. — Odpowiedział lis. — Dzięki obrządkowi pewien dzień odróżnia się od innych. Pewna godzina od innych godzin. Moi myśliwi na przykład mają swój rytuał. W czwartek tańczą z wioskowymi dziewczętami. Stąd czwartek jest cudownym dniem. — Odchodzę aż pod winnicę. Gdyby myśliwi nie mieli tego zwyczaju, w oznaczonym czasie wszystkie dni byłyby do siebie podobne, a ja nie miałbym wakacji. W ten sposób mały książę oswoił Lisa. A gdy godzina rozstania była bliska, Lis powiedział... — Ach, będę płakać. — To twoja wina, — odpowiedział mały książę. — Nie życzyłem ci nic złego. — Sam chciałeś, abym cię oswoił. — Oczywiście! — odparł lis. — Ale będziesz płakać? — Oczywiście! — A więc nic nie zyskałeś na oswojeniu. — Zyskałem coś ze względu na kolor zboża! — powiedział lis, a później dorzucił. — Idź jeszcze raz zobaczyć róże. Zrozumiesz wtedy, że twoja róża jest jedyna na świecie. Gdy przyjdziesz pożegnać się ze mną... — Zrobię ci prezent z pewnej tajemnicy. Mały książę poszedł zobaczyć się z różami. — Nie jesteście podobne do mojej róży. Nie macie jeszcze żadnej wartości. — Powiedział różom. — Nikt was nie oswoił i wy nie oswoiłyście nikogo. Jesteście takie, jakim był dawniej lis. Był zwykłym lisem podobnym do stu tysięcy innych lisów. Lecz zrobiłem go swoim przyjacielem i teraz jest dla mnie jedyny na świecie. — Róże bardzo się zawstydziły. — Jesteście piękne, lecz próżne — powiedział im jeszcze. — Nie można dla was poświęcić życia. Oczywiście moja róża wydawałaby się zwykłym przechodniowi podobna do was. Lecz dla mnie ona jedna ma większe znaczenie niż wy wszystkie razem, ponieważ ją właśnie podlewałem, ponieważ ją przykrywałem kloszem, ponieważ ją właśnie osłaniałem. — Ponieważ właśnie dla jej bezpieczeństwa zabijałem gąsienicę, z wyjątkiem dwóch czy trzech, z których chciałem mieć motyle. Ponieważ słuchałem jej skarg, jej wychwalań się, a czasem jej milczenia, ponieważ jest moją różą. — Powrócił do lisa. — Żegnaj — powiedział. — Żegnaj — odpowiedział lis. — A oto mój sekret. Jest bardzo prosty. Dobrze widzi się tylko sercem. — Najważniejsze jest niewidoczne dla oczu. — Najważniejsze jest niewidoczne dla oczu. — Powtórzył mały książę, aby zapamiętać. — Twoja róża ma dla ciebie tak wielkie znaczenie, ponieważ poświęciłeś jej wiele czasu. — Ponieważ poświęciłem jej wiele czasu. — Powtórzył mały książę, aby zapamiętać. — Ludzie zapomnieli o tej prawdzie. — Rzekł lis. — Lecz tobie nie wolno zapomnieć. Stajesz się odpowiedzialny na zawsze za to, co oswoiłeś. Jesteś odpowiedzialny za Twoją różę. Jestem odpowiedzialny za Moją różę. Powtórzył Mały Książę, aby zapamiętać. <śmiewanie>